opiwie.wordpress.com podcast przy którym pocieknie ci ślinka Witam gorąco w 11 odcinku podcastu o piwie dzisiaj zajmiemy się piwem Golbir Mocne jest to piwo ważone przez browar Solimar browar ten znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim skład piwa. Woda, słód, chmiel, przeciwutleniacz. Jest to piwo pasteryzowane, zawartość alkoholu 6,2%. Informacji o ekstrakcie nie ma podanej. Piwo jest w butelce półlitrowej. Butelka jest z ciemnego szkła. Przednie etykiety sugerują, że jest to piwo typowo piłkarskie. Zresztą sama nazwa to sugeruje. Na etykiecie możemy zobaczyć postać piłkarza, Datę 1972 To wszystko jest na tle piłki nożnej, to znaczy etykieta, tak jakby w tle, ma znak wodny piłki. Jest czyjś podpis, jest napis: Oficjalne piwo kibica, tradycyjnie ważone. Oczywiście na etykiecie naszej ce też jest nazwa Golbir, jest też dopisek: kibicujemy naszej drużynie. Ciekawy jest kapsel piła. Jest na nim napis Fan Collection Strong. Napis sugeruje, że tego piwa raczej nie należy traktować zbyt poważnie. Przekonamy się, jakie będzie w smaku. Piwo kupiłem w sklepie Intermarsze, kosztowało 2,29. Butelka jest bezwrotna. Podejrzewam, że będzie to niezbyt dobre, mocne piwo, ale jak będzie, przekonamy się już za momencik. Moja ulubiona część podcastu, czyli otwieramy piwo. Już kapsel zdjęty, natychmiast pojawiła się piana w butelce. Zajmuje około 3 cm na szyjce. Pierwszy zapach z butelki i czuć zdecydowanie chmiel. Jednak daje się wyczuć też zapach słodu. Ogólnie rzecz biorąc piwo ma całkiem przyjemny zapach, nic w nim nie odrzuca, ale przelejmy może do kufla. Na piwie wytworzyła się niziutka piana w wysokości mniej więcej centymetra, która po około minucie zredukowała się do takiego drobniutkiego kożuszka. Piana jest typowa dla lagera, taka grubo pęcherzykowata. W sumie teraz to już został kożuszek, nie piana. Spodziewam się, że zanim dopiję piwo do końca nie pozostanie po nim ani śladu. Aromat piwa jest dalej bardzo przyjemny, zaskoczyło mnie to poprzedanie do kufla, e, czuć również pewne nuty karmelowe. E, nie sądziłem, że takie, będzie, takie będą wyczuwalne, ale co ja tam wiem, w kuflu czuć wyraźniej aromat alkoholu. Jednak jest to taki słodki, ciepły zapach, e, który mi przypada osobiście do gustu nadszedł czas na pierwszy łyk. Piwo jest całkiem dobre. Jest minimalnie gorzkie, naprawdę minimalnie. O, może wezmę jeszcze jeden łyk, żeby móc się dokładnie określić. Czuć w smaku trochę alkoholu, jednak nie dominuje on tego smaku. W smaku daje się wyczuć lekką słodowość tego piwa. Jak już wspomniałem całkiem przyjemny smak. Piwo ma kolor taki ciemnozłoty, a jest idealnie przejrzyste, mocno nagazowane, bąbelki gazu cały czas uciekają ku górze. Minęły może 2-3 minuty, korzuszek z piany już się praktycznie zredukował. Został tylko taka obrączka na brzegach szklanki i taka niewielka plamka piany na środku piwa. Cały czas mocno gazuje w smaku na razie nic się nie zmienia, zobaczymy jak zostanie nam tego piwa mniej, e, czy coś się zmieni na lepsze, może na gorsze, e, a może będzie po prostu tak jak jest. Jestem mniej więcej w połowie piwa. E, smak alkoholu stał się już znacznie wyraźniejszy. Pływa to trochę ujemnie na ocenę piwa, ponieważ e, Smak ten niezbyt przypada mi do gustu. Piwo Golbir jest piwem, które z pewnością można sobie wypić oglądając mecz. Jednak sądzę, że po jednym takim piwie powinniśmy przestać je pić, bo nie jest jakieś zachwycające. Będę kosztował je dalej i zobaczymy co będzie na finiszu. Powoli zbliżam się do końca piwa. Powoli, ponieważ słabo mi idzie picie tego trunku. Jest to piwo, które powinno stać na półce razem ze wszelkimi koncerniakami. Jednak ciężko jest je tam znaleźć. Generalnie, żeby kupić to piwo trzeba się nieźle nachodzić, a... No ale jeśli go nigdy nie spróbujecie, to zapewniam Was, że niewiele stracicie. Mam wypite mniej więcej 2 trzecie piwa kożuszek z piany już całkowicie zniknął. Została jedynie taka obrączka w szerokości może jednego mm. Jest to naprawdę śladowa ilość piany. No zachowuje się jak typowy koncerniak. Cały czas gazuje. W smaku przestało już się robić bardziej alkoholowe, ale, ale też i nie polepszyło swoich wartości. Spotkają się w kolejnym wejściu. Ciężko nagrywa mi się ten dzisiejszy odcinek. Nie dość, że piwo nie zachwyca, to jeszcze mam problemy z telefonem. Co chwilę mi się restartuje, a jako, że nagrywam właśnie na telefonie, to to irytujące jest powtarzanie kilka razy tego samego. Został mi już ostatni łyk piwa. Mogę o nim powiedzieć jedynie tyle, że jest płaski w smaku, nie pozostawia żadnych niezapomnianych wrażeń. W przeciwieństwie do ostatnio recenzowanego koźlaka wypada bardzo marnie. Nie jest to piwo, po które sięgnę kolejny raz. Jest to takie piwo, które nadaje się tylko na jednorazową przygodę. Generalnie mogę mu dać 3, może 4 punkty w 10-stopniowej skali, ale raczej to będą 3 punkty. na dzisiaj podcast krótki no ale o tym piwie nie ma co za dużo mówić na początku sprawiło dobre wrażenie, później wszystko się popsuło a was drodzy słuchacze zachęcam do odwiedzania strony nie każdy to robi a tam na mojej stronie w każdym poście znajdziecie mnóstwo zdjęć każdego piwa tego jak wygląda butelka jak wygląda poprzelanie do kufla Możecie znaleźć też e, oczywiście odnośniki do tego, jakiej muzyki użyłem w konkretnym odcinku. Są też niekiedy przepisy do innych stron internetowych. E, warto te strony odwiedzić. Też można się z nich wiele dowiedzieć i, i uważam nawet, że te strony zawierają więcej informacji niż mój podcast, także traktujcie je jako dopełnienie takie. No to by było na tyle. Czas się żegnać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i liczę na Wasze komentarze. Jeszcze tylko przypomnę adres strony opywie.wordpress.com i na razie, hej!